To są informacje Polskiego Radia 24. Tarcia wewnątrz PiS. Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego przedmiotem spotkania na Nowogrodzkiej. Minister klimatu zabiega o poparcie w koalicji rządzącej. Na stole jest wniosek opozycji o wotum nieufności. Tor Poznań ponownie otwarte. Służby, mimo skarg mieszkańców, pozwoliły na działalność obiektu. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Politycy Prawa i Sprawiedliwości dyskutują o przyszłości ugrupowania. W siedzibie partii przy Nowogrodzkiej trwa posiedzenie jej płac. Jednym z tematów ma być kwestia stowarzyszenia założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Mimo wewnętrznych tarć politycy PiSu wystąpili wspólnie na konferencji w Sejmie u boku Jarosława Kaczyńskiego.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 Teraz pytania o przyszłość minister klimatu. Paulina Henik-Kloska przed głosowaniem wniosku opozycji o wotum nieufności zabiega o poparcie w koalicji rządowej. W Ministerstwie Klimatu powinna się właśnie rozpoczynać dyskusja w tej sprawie. Swoją nieobecność zgłaszali już wcześniej przedstawiciele Polski 2050 i PSL-u, którzy chcą rozmawiać w Sejmie podczas posiedzeń swoich klubów. Zaproszenia w tej sprawie jeszcze do mnie nie dotarły, komentuje Paulina Henik-Kloska. Nie mam żadnej wiedzy o zaproszeniu. Zaprosiłam kluby koalicyjne, zapraszam serdecznie. To jest bardzo ważna rozmowa dla nas. Te rozmowy zawsze odbywały się u mnie w ministerstwie. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo niejednokrotnie w, klub, w ramach klubów koalicyjnych takie rozmowy prowadziliśmy. Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele pozostałych klubów koalicyjnych Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Centrum. Trybunał Konstytucyjny kwestionuje proces wyboru nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zdaniem składu orzekającego dwa przepisy są niezgodne z ustawą zasadniczą. Skutki orzeczenia powinny być uwzględnione przez wszystkich uczestników procesu wyborczego, a procedura wyboru przerwana, mówił sędzia sprawozdawca Bogdan Święczkowski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 Brał udział w wydaniu tego aktu i jego rola była tutaj ponadstandardowa. W związku z tym uważam, że powinien być włączony. Kadencja obecnej KRS upływa 12 maja. W przyszły poniedziałek sądy mają zaopiniować kandydatów na członków Rady. Teraz Szczecin i ważny trop w śledztwie dotyczącym morderstwa 38-letniej kobiety. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą. Ciało ofiary znaleziono w poniedziałek w apartamencie w centrum miasta. Do zatrzymania doszło na terenie Niemiec, gdzie mężczyzna zbiegła. Ciało znaleziono po tym, jak rodzina zaalarmowała policję, że nie można się skontaktować z przebywającą w Szczecinie kobietą. Śledczy szybko ustalili, że ofiara nie opuszczała wynajętego w centrum miasta apartamentu, mówi podkomisarz Piotr Jaworski z Zachodniopomorskiej Policji. Od tej chwili liczyła się już tak naprawdę każda sekunda, aby jak najszybciej zidentyfikować osobę, która może mieć powiązanie ze śmiercią kobiety. Zabezpieczone dowody, w tym nagranie z monitoringu, wskazały kogo podejrzewać. Ustalono, że mężczyzna mogący mieć związek zdesgannam kobiety udał się w stronę granicy polsko-niemieckiej. Za uciekającym ruszyły radiowozy. Tej samej nocy udało się mężczyznę zatrzymać już na terenie Niemiec, by ułatwić procedury. Wystawiony został za nim europejski nakaz aresztowania, a mężczyzna obecnie w niemieckim areszcie oczekuje na ekstradycję do Polski. Tu dopiero zostanie przesłuchany i wtedy może usłyszeć prokuratorskie zarzuty. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. Jedyny tego typu obiekt w Polsce znów działa. Mowa o to, że Poznaniem obiekt otwarto po kilkudziesięciogodzinnej przerwie. Powodem były skargi mieszkańców dotyczące przekroczenia norm hałasu. Decyzja o zamknięciu toru była niesprawiedliwa, podkreśla dyrektor wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski Sebastian Urbaniak i dodaje, że tor jest potrzebny także służbom mundurowym.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 To były informacje Polskiego Radia 24. Do końca dnia pochmurno w północnej i centralnej części kraju. Na wschodzie i w centrum możliwe też słabe opady deszczu. Temperatura od 10 stopni na Sowalszczyźnie 16 w centrum do 20 miejscami na południowym zachodzie.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 reklamie 7 minut po godzinie 17. Po południe w polskim radiu 24. A przed mikrofonem Jarema Jamrożek zapraszam na magazyn regiony, czyli program, w którym zaglądamy tam, gdzie dzieją się sprawy najważniejsze dla lokalnych społeczności. Zaczynamy. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej z Poznania. Mężczyzna jest podejrzewany o szpiegostwo na rzecz Rosji. Prokuratura wszczęła śledztwo, a o szczegółach tej sprawy Maciej Szefer. Informacje o zatrzymaniu potwierdziło wojsko. Oficer prasowa 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska przekazała Polskiemu Radiu, że żołnierz został już wydalony ze służby.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 No to na pewno nie będzie zwykły rejs szkoleniowy. Dar Młodzieży, fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego, wyruszył dziś w kilkumiesięczną podróż do Stanów Zjednoczonych. Przed nim 11 miesięcy mil i historyczne obchody z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Do Nowego Jorku Dar Młodzieży dopłynie na początku lipca. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie Wielka Parada Żaglowców 4 lipca. Dziś o 14.00 Dar Młodzieży opuścił nabrzeże pomorskie, co obserwowała reporterka Radia Gdańsk, Anna Rembas. Dzień dobry Aniu. Witam serdecznie, dzień dobry. Aniu, jak wyglądało to pożegnanie daru młodzieży? jak atmosfera wokół tego wydarzenia? bardzo wzruszająca, bardzo dobre pożegnanie, bardzo czułe pożegnanie i bardzo takie, można powiedzieć, odświętne pożegnanie, bo na pożegnanie przyjechał też jako przedstawiciel rządu, minister infrastruktury, pan Dariusz Klimczak. Były oczywiście też władze uczelni Uniwersytetu Morskiego. Był rektor, który właściwie podszedł do każdego studenta i do każdego ucznia na burcie stojącego, podał rękę, pożegnał się ze wszystkim. No i oczywiście na nabrzeżu stali rodzice stali przyjaciele, stali bliscy tych wszystkich młodych ludzi, którzy wypływają w ten rejs, który potrwa kilka miesięcy. Było bardzo odświętnie, przyszli Gdynianie, przyszła też pani prezydent Gdyni, która to ciekawostka ofiarowała fregacie żagiel z logo stulecia miasta Gdyni. To taka ciekawostka, bo jeżeli dar będzie pływał i płynął przez Atlantyk i potem dopłynie do Stanów Zjednoczonych, i weźmie udział w wielkiej paradzie na początku lipca z okazji Święta Niepodległości Stanów. No to pierwszym żaglem, który Amerykanie zobaczą właśnie będzie logo da stulecia miasta Gdyni. Mnie jeszcze przed wypłynięciem udało się wejść na pokład, porozmawiać z oficerami, z załogą, ze studentami, z uczniami. Nawet z panią intendent, a to bardzo ważna osoba, bo od niej zależy to, czy wszyscy dostaną swoje nocne i nie tylko nocne porcje. Zapraszam do posłuchania materiału.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 W pierwszym etapie mamy około 100 praktykantów na burcie. Łącznie z nas wszystkich w tej chwili 135 osób razem z załogą. Mamy tutaj studentów z Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego Gdyni oraz praktykantów z zespołu szkół morskich w Świnoujściu. W porcie na Bahamach będziemy od 8 do 10 czerwca, natomiast w Stanach Zjednoczonych postoje w portach będą dłuższe koło tygodnia. Dobra wiadomość dla Polonii. Polacy są wszędzie w Ameryce i gdziekolwiek dar by się nie pojawił, tam by przyjechali. Oni, pamiętam, przy okazji rejsu nie niepodległości jechali przez całe Stany. Ja serdecznie zapraszam naszych rodaków do odwiedzin, jak będziemy stali w portach. Statek będzie na pewno otwierany do zwiedzania, ale to jest też dobra wiadomość dla naszych praktykantów, bo będą mieli okazję zobaczyć ciekawe miejsca. Na czym polega Wasz udział w tym rejsie, tutaj przez ten pierwszy miesiąc do Kadyksu? Praktyki na że młodzieży głównie polegają na tym, żeby wypracować umiejętności pracy w zespole i pierwszego kontaktu z środowiskiem morza. Masz na sobie taką uprząż specjalną, do czego ona służy? Do spinania się na masztę. Byłeś już dzisiaj na maszcie? Tak, byłam na najwyższej platformie. To jest ile metrów? Mniej więcej 50 nad pokładem, tak jest. Bez problemów wszedłeś? Bez problemów. Dzisiaj mieliśmy szkolenia, szedłeś się w morze, żeby zobaczyć jak to jest, czy dam radę. Poszło mi fajnie, spodobałem się. Bo będziecie musieli stawiać żagle w różnych tak warunkach. Jest, tak jest. Najtrudniejsze są początki. Ogarnięcie tych wszystkich lin. Nauka od podstaw. Najgorzej mają trzeciej klasy i jeśli nie ma osób, z czwartych klas, które są w stanie im pomóc, to jest tragedia po prostu. Uczą się tych poców umiejętności marynarskich. Uczą się tych zagadnień, które są związane z konserwacją statku, stukanie rdzy, malowanie, pracy zespołowej przy linach, pracy przy cumach. Z jednej strony umiejętność radzenia sobie na małej przestrzeni z obcymi ludźmi. Oni wychodzą tu poza strefę komfortu i muszą nagle sobie poradzić psychologicznie. No i druga rzecz, muszą sobie poradzić z własnymi obawami, z własnymi barierami. Obawą przed wejściem na maszt, obawą przed trudnymi warunkami i wreszcie przed chorobą morską. Aleksandra Marcinkowska, jestem intendentem na Darze Młodzieży. Ile ton jedzenia musi załadować na dar młodzieży, żeby przynajmniej w tym pierwszym etapie wyżywić wszystkich? Mam około 30 ton prowiantu załadowane w tej chwili. I w tym jest między innymi półtorej tony ziemniaków, na przykład 600 kg mąki, tysiąca jajek na miesiąc potrzebujemy około świeże warzywa, świeże owoce, nabiał, jogurty, mięso, sery. No to, co możemy, to bierzemy w Polsce. Na darze młodzieży pływałem wielokrotnie, ale przez Atlantyk będę płynął pierwszy raz. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, móc dowodzić tym pięknym żaglowcem. Ja osobiście zdecydowanie preferuje pływanie na żaglach, chociażby dlatego, że blisko mojej kabiny znajduje się śruba i jak ta śruba chodzi, to u mnie są niewyobrażalnie duże wibracje. Dlatego zdecydowanie zbieram żagle. Wyzwanie duże, ponieważ to jest długi przelot, cztery tygodnie przez ocean, gdzie jesteśmy zdani sami na siebie, gdzie nie możemy liczyć praktycznie na żadną pomoc, także pod tym względem jest to duże wyzwanie, także dla studentów, którzy, można powiedzieć, będą odcięci od świata prawie na cztery tygodnie. Aż po prostu mogę powiedzieć, że zazdroszczę tym młodym. To będzie ich podróż życia przecudna. Życzymy wszystkiego najlepszego, żeby szczęśliwie droga przeszła bez żadnych tam niespodzianek. Odciąć się od świata na cztery tygodnie, no brzmi kusząco. Rejs dla daru młodzieży do Stanów Zjednoczonych będzie najdłuższym w sezonie i kto wie, czy nie ostatnim tak długim rejsem dla liczącego już prawie 45 lat żaglowca. Przenosimy się do Lublina, gdzie przeprowadzono tomografię komputerową mumii egipskiej dziecka sprzed 2000 lat. Badania wykonano przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, które pozwoliły na dokładną rekonstrukcję mumii. Niewykluczone, że mumia jeszcze wróci do Lublina. Szczegóły zna Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Tomku, czy wszystkie tajemnice zostały już odkryte? No, jeszcze nie. Jest przed nami wiele znaków zapytania i kluczowych pytań, stąd też mumia, przypominam, ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej na pewno będzie jeszcze brana na warsztat przez naukowców, a trzeba m.in. wykonać badania genetyczne, o czym mówi profesor Agata Kubala z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Badania radiologiczne nie pozwoliło nam ustalić przyczyny śmierci chłopca. Nawet jak na tamte czasy, 8 lat, to, to wiek wstrząsająco młody, jeśli chodzi o śmierć. Więc musimy wykonać badania immunologiczne, pobrać próbki. Może to pomóc ustalić przyczynę śmierci. To był jakiś powód, który nie zostawia śladów na kościu, takich, których nie widać w badaniu radiologicznym. No i może też znacznie droższy, Niestety badania genetyczne, które by nam pozwoliły doprecyzować miejsce w obrębie Egiptu, z którego pochodziłby chłopiec. No i ten chłopiec, przypuszczają tutaj naukowcy, że był w wieku 8-10 lat i jak dobrze pamiętam, w ogóle są trzy tego rodzaju mumie, mumie dzieci. To też sprawia, że ta mumia jest wyjątkowa, a te już wspomniane przecież badania komputerowe przeprowadzone w Lublinie pozwoli, pozwoliły niejako... Tak powiem, zajrzeć do wnętrza tejże mumii, a o szczegółach mówi kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej w Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie, Maciej Mazgaj.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 No i naukowcy także podejrzewają, że ów mumia pochodziła z południowej części Górnego Egiptu. No ale na razie przed naukowcami jeszcze jedno inne wyzwanie, a o szczegółach mówi prezes fundacji Mami Research Center Marzena Ożarek-Szilka największym wyzwaniem, jakie stoi przed nami, to jest konserwacja tej mumii, dlatego że kartonarz jest w bardzo złym stanie. On został w pewnym etapie przechowywania muzealnego posklejany taśmą, taką zwykłą taśmą malarską, która jest naklejona bezpośrednio na malowidła. No i co ważne, w najbliższym czasie, o ile pamiętam, naukowcy będą m.in. próbowali zrekonstruować pasz mumii, pasz dziecka. Egipska mumia w Lublinie. Cóż, typowy czwartek. Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Tomku, bardzo Ci dziękuję za te informacje. Bardzo dziękuję. A my zmieniamy region Polski. Najbardziej rozpoznawalny obiekt na najwyższym szczycie Karkonoszy zostanie wyremontowany. Chodzi oczywiście o Wysokogórskie Obserwatorium na Śnieżce. I IMGW ogłosiło przetarg i szuka wykonawcy, który zmodernizuje ten wyjątkowy budynek. Na no, szczegółach już teraz Jakub Tauer. Dzień dobry Jakubie. Dzień dobry, dzień dobry. No to Jakub, jak będzie wyglądał ten remont? Co się wydarzy? Jeśli chodzi o remont, to ostatnio o tym poinformował Dariusz Klimczak. Spotki zostaną wyremontowane. MGW, czyli właściciel obiektu ogłosił przetarg. Prace remontowe mają objąć m.in. wymianę pokryć dachowych na wszystkich trzech dyskach budynku obserwatorium, a także wzmocnienie całej konstrukcji. Zmodernizowane ma zostać również wnętrze m.in. dolnego dysku. Wszystko po to, żeby tam otworzyć punkt gastronomiczny, żeby wrócił tam punkt gastronomiczny, no a także zaplecze sanitarne dla turystów. Posłuchajmy co. O potrzebie remontu mówi zastępca dyrektora KPN-u Przemysław Tołoknow. Warunki klimatyczne śnieżki są bardzo wymagające, także wszelkie niedoskonałości techniczne budynku eksploatowanego no, od praktycznie otwarcia było w 1974 roku. No, skutkują tym, że ktokolwiek by chciał z tego obiektu korzystać, musiałby ponosić znacznie większe nakłady finansowe na jego eksploatację. Jednocześnie no, powoli doszliśmy do etapu, kiedy to zagrażałoby też i bezpieczeństwu użytkowników. Już mieliśmy takie sytuacje, że gdzieś fragmenty poszycia odrywał wiatr, także obiekt na pewno wymaga w tej chwili opieki i remontu. W obiekcie działała restauracja do 2015 roku. Były także czynne dla turystów toalety. Jeśli chodzi o powody zamknięcia, no to powiem tak, nie cieszyła się ona dobrą opinią, zarówno z powodu wysokich cen, jakości jedzenia, jak i zakopiańskiego wystroju. Powodem był także zły stan techniczny największego dolnego spotka. Właściwie to tak jak już powiedzieliśmy, cały obiekt wymaga remontu, który szczególnie, szczególnie, że w marcu 2009 roku doszło na śnieżce do katastrofy budowlanej, Pracownicy obserwatorium wtedy zauważyli pękniętą ścianę i wybrzuszenie podłogi. Z obiektów wszyscy zostali ewakuowani. Na kilka dni później część górnego dysku się zawaliła. Na szczęście zostało to naprawione, no ale niemniej jednak kompleksowy remont jest nadal potrzebny. Właśnie w tej chwili opiniujemy zmianę ustawy o ochronie przyrody, która w zmianie w artykule 15 ust. 3 zakazuje jakichkolwiek inwestycji. I nie ma przepisów przejściowych. Czyli jak wejdzie w życie w tym roku, to już nic nie będzie można wybudować. Prost jest zakaz inwestycji. To nie tylko jest kwestia inwestycji, bo proszę pamiętać o tym, że remont, przebudowa jest inwestycją. W związku z tym na terenie parków narodowych, zgodnie z projektowanym zapisem, nie będzie można nic. Nie będzie można wyremontować schronisk, nie będzie można mod Modernizować kolei linowych, nic. O tym mówił e, prezes Karkonoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Grzegorz Sokoliński. No a chodzi o to, że zostanie, e, że jest teraz projektowana e, ustawa o ochronie przyrody. No i może niestety to e, całą tą inwestycję e, odwołać. No ale miejmy nadzieję, że na szczęście IMGW e, wyłoni wykonawcę i ten remont zdąży zrobić, zanim zostanie ustawa zmieniona. Trzymamy kciuki za Śnieżkę. Jakub Tower z Radia Wrocław. Jakubie, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Pięknego popołudnia życzę. Czas na informacje sportowe. Sylwia Urban razem ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj ważny dzień dla wszystkich, którzy kochają piłkę, dla wszystkich, którzy kochają sport, ale też smutny dzień, bo dzisiaj pożegnanie Jacka Magiery. Tak i oczywiście o tym również będziemy mówić, natomiast rozpoczynamy od wiadomości bieżących, sportowych z aren całego świata. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale Debla z turnieju tenisowego w Monachium. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Brazylijczykami, Orlando Lusem i Rafaelem Matosem 4-6-4-6. Tymczasem Rosjanka Mirra Andriejewa będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Stuttgarcie. W meczu drugiej rundy pokonała Amerykankę Alicia Parks 7-6 i 6-3. Przypomnę, że wczoraj Iga Świątek wygrała z niemką Laurą Zygmunt 6-2 i 6-3. Mecz Polki z Mirą Andrzejewą odbędzie się jutro. Trener reprezentacji polskiej siatkarzy, Nikola Grbić, ogłosił 37-osobową, szeroką kadrę na sezon 2026. Największym nieobecnym jest kapitan Bartosz Kurek. Ze względu na problemy zdrowotne zabraknie także środkowego Norberta Hubera, a rozgrywający Marcin Janusz oraz libero Paweł Zatorski zakończyli reprezentacyjne kariery, więc również nie zostali powołani. Do kadry wraca natomiast środkowy Mateusz Bieniek. Do dyspozycji trenera będą pozostali zawodnicy stanowiący o sile drużyny w minionych latach, na czele z Wilfredo Leonem, ale także z Tomaszem Fornalem Jakubem Kochanowskim, Kamilem Semeniukiem, Aleksandrem Śliwką i Bartłomiejem Bołądziem. 10 czerwca w Chinach rozpocznie się Liga Narodów, w której rok temu Polacy triumfowali. Najważniejszą imprezą, która czeka ich w tym roku, we wrześniu, będą jednak Mistrzostwa Europy. Podopieczni trenera Grbicia będą bronić tytułu, a stawką będzie także zdobycie kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Tymczasem już jutro w Hiszpanii rozpocznie się Raid Sierra Morena, pierwsza runda Mistrzostw Europy. Tytułu będą bronić Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem, ale z dobrej strony będą chcieli pokazać się także mistrzowie Polski Jakub Matulka i Damian Syty. Matulka zdaje sobie sprawę, że łatwo nie będzie, jednak jest pozytywnie nastawiony do rywalizacji na hiszpańskich asfaltach. Bardzo się cieszę, że rozpoczynamy naszą kampanię w Mistrzostwach Europy. Przed nami raj Sierra Morena. Myślę, że jesteśmy do niego dobrze przygotowani. Ostatni okres mocno przepracowaliśmy na hiszpańskich asfaltach. Myślę, że wyciągnęliśmy sporo wniosków w poprzednim sezonie i liczę na to, że będziemy w stanie znaleźć odpowiedni balans między prędkością a regularnością, co przełoży się na dobre wyniki na mecie. Nadal podchodzę z pokorą do Mistrzostw Europy. Są to naprawdę trudne rajdy z bardzo dużą konkurencją, ale myślę, że to doświadczenie, które zdobyliśmy w zeszłym roku mocno tutaj zaprocentuje. Także trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Rajciera Morena rozpocznie się jutro wieczorem. Załogi będą miały do przejechania 13 odcinków specjalnych, ostatni odbędzie się w niedzielę. Również w weekend na włoskim torze Imola rozpocznie się sezon Mistrzostw Świata w wyścigach długodystansowych. Pierwszą imprezą będzie wyścig sześciogodzinny, a na starcie staną między innymi kierowcy zespołu AF Corse z Robertem Kubicą na czele. Przed rogiem zespół Polaka zajął drugie miejsce. Partnerami Roberta Kubicy, podobnie jak przed rokiem, będą Chińczyki Feije i Brytyjczyk Phil Hansson. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach pożegnaliśmy dzisiaj trenera Jacka Magierę, który niespodziewanie odszedł od nas 10 kwietnia w wieku zaledwie 49 lat. Przez wiele lat był piłkarzem. Grał m.in. w Rakowie Częstochowa, Legii Warszawa, Widzewie Łódź, a zawodniczą karierę zakończył w Krakowi. Ze stołecznym klubem zdobył dwa razy Mistrzostwo Polski, raz Puchar Polski i Superpuchar. W Ekstraklasie rozegrał łącznie 233 mecze. Zdobył 25 bramek. Występował również w juniorskich reprezentacjach Polski, a z kadrą do lat 16 wywalczył Mistrzostwo Europy w 1993 roku. Kilka miesięcy później był kapitanem reprezentacji Polski do lat 17, która na mistrzostwach świata zajęła czwarte miejsce. Po zakończeniu gry skupił się na pracy trenerskiej. Zaczynał jako asystent Jana Urbana w legii, później był samodzielnym trenerem tej drużyny. W sezonie 2016-2017 zdobył mistrzostwo polskim. Prowadził też Zagłębie Sosnowiec, reprezentację Polski do lat 20 i 19, a następnie śląsk Wrocław, z którym wywalczył wicemistrzostwo. Kraju. Ostatnio był asystentem ponownie Jana Urbana w reprezentacji Polski. Jacka Magierę żegnały dziś tłumy. Wśród nich byli jego bardzo dobrzy koledzy, m.in. Stefan Majewski. Wspaniały człowiek, wspaniały tener. Nie wiem co jeszcze można powiedzieć, bo się nigdy nie spodziewałem, że tak szybko go stracę. Jako mówię, wspaniałego kolegi, który wszystko potrafi zasić, ale też również jako trener zawsze potrafił zawodnikiem znaleźć wspólny język i to wychodziło mu na dobre. Ja też jestem przekonany, że to, co on potrafił zrobić i robił, to wspaniałe rzeczy. Na pewno był osobą taką, że próbował dojść do zawodnika i żeby to było przekonanie, że on to dobrze zrobił i zawodnik będzie dalej to wykonywał. I takiego człowieka naprawdę bardzo trudno znaleźć, a on to robił. Na pewno będzie nam brakować Jacka Magiery. Przypomnę, że zmarł we Wrocławiu 10 kwietnia. Miał tylko 49 lat. A Portugalczyk Bernardo Silva oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu sezonu odejdzie z Manchesteru City. O swojej decyzji napisał w opublikowanym na Instagramie liście skierowanym do kibiców angielskiego klubu. Silva jest jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii City zdobywcą 15 trofeów z tym zespołem, w tym sześciu tytułów mistrza Anglii i jednego triumfu w Lidze Mistrzów.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 W reklamie Autopromocja. Lata 60. Bydgoszcz. Miastem zbrodni. O budzących grozę przypadkach Tadeusza Rączki i wampira z Osiewska rozmawiać będę z pisarzem, popularyzatorem historii i przede wszystkim bydgoszczaninem Krzysztofem Drozdowskim. O tajemnicach Bydgoszczy i jej okolic dzisiaj w audycji Więcej niż kryminał. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam po 22. To promocja To są informacje Polskiego Radia 24. 17:30 Bartosz Teodorowicz zapraszam minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak czeka na uzasadnienie decyzji naczelnego sądu administracyjnego w sprawie poświadczenia bezpieczeństwa dla Sławomira Cęckiewicza. W ten sposób odniósł się do wyroku NSA, który oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylających cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa BPN-u. Jeśli zostają popełniane jakieś błędy, to będziemy z nich wyciągać wnioski i zmieniać procedurę. Te kwestie, które stały się przedmiotem pracy sądu, są trudne i wymagają głębokiej interpretacji. My nie mówimy, że tu nie trzeba czegoś zmienić, natomiast pan Cenckiewicz nie ma tego dostępu. Nawet jeśli zostają popełnione błędy, to te błędy trzeba naprawić i doprowadzić do końca tę procedurę. Szef BBN-u w oświadczeniu napisał, że wyrok NSA jest potwierdzeniem, że nigdy nie stracił dostępu do informacji niejawnych. Rząd podtrzymuje, że Cenckiewicz mimo wyroku nadal nie ma poświadczenia bezpieczeństwa. Strafi Tracił je dwa lata temu, to pokłosie ujawnienia planów obronnych Polski. Wzrasta liczba cyberataków na Polskę. Rok 2025 był pod tym względem rekordowy. Zespoły reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni odnotowały w tym czasie prawie 700 tysięcy zgłoszeń. Tak wynika ze sprawozdania pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa za ubiegły rok. Coraz częściej cyberprzestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Widzimy masowe generowanie bezbłędnych wiadomości Fishinga. Coraz częściej obserwujemy przygotowane deepfake'i, które nie są w żaden sposób rozróżnialne od tego, jak jest używany prawdziwy głos czy wideo. Klonowanie głosu stało się codziennością w cyberatakach. Codziennie dochodzi w Polsce do około 300 prób ataków na systemy instytucji państwowych oraz infrastruktury krytycznej. Powołanie Rady Nowych Mediów może być próbą poszerzenia elektoratu przez Karola Wrockiego. Takiego zdania jest politolog z Uniwersytetu Gdańskiego Paweł Trawicki. W utworzonej przez prezydenta radzie zasiada między innymi youtuber Paweł Swiniarski. W 2025 roku po skierowaniu na Polskę dronów przez Rosję sugerował, że za incydentem mogła stać Ukraina. Doktor Trawicki mówił na naszej antenie, że prezydent chciał poszerzyć grono swoich zwolenników, dlatego wybrał taki skład Rady Nowych Mediów. Być może jest to już element gry politycznej, poszerzania sobie elektoratu, dlatego że pan prezydent też wyraża takie no, ambicje, jeśli chodzi o bycie jednym z architektów tej rzeczywistości politycznej w Polsce. Myślę, że nie jest to wybór przypadkowy, być może jest to troszeczkę przelicytowanie i krok za daleko. Rada Nowych Mediów tworzy 27 osób. 33 minuty po godzinie 17:00. Po w Polskim Radiu 24. Na dniach ma się robić coraz cieplej, coraz pogodniej, a to oznacza, że robi się też pogoda na rower. Już niedługo w magazynie ekonomicznym w Saldzie będziemy mówić o tym, czy jest boom na rynku rowerowym i czy na przykład Polacy coraz chętniej przesiadają się na e-rowery, rowery elektryczne, no żeby może tak za bardzo się nie spocić. Na pewno nie zabraknie emocji i może nawet jakaś kropla potu pojawi się w trakcie najbliższej rozmowy politycznej. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Paweł Pawłowski, witam serdecznie. Ze mną Szymon szynkowski welseng poseł na, na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. A tu Jarema, ja mrożek przed chwilą mówił o tym, czy można się spocić na rowerze. Ja zastanawiam się, czy ktoś poci się w Prawie i Sprawiedliwości w obawie o to, że ucieknie z partii grupa uznanych posłów. Co pan na to, panie pośle? Nie zauważyłem dzisiaj ani kropel potu na czołach kolegów i koleżanek, z którymi widziałem się na ulicy Nowogrodzkiej a widziałem ich sporo, bo byliśmy tam większą grupą apelując o to, żeby nasi sympatycy wobec bezprawnego odebrania subwencji Prawu i Sprawiedliwości dokonywali wpłat na rzecz naszej partii, więc ani też nie widziałem nerwów, za to było dużo uśmiechów i sympatycznych rozmów. Mateusz Morawiecki stał obok Przemysława Czarnka, natomiast Mateusz Morawiecki, bo tutaj celowo wymieniamy jego nazwisko, założył stowarzyszenie Rozwój Plus. Pan należy do tego stowarzyszenia, o ile wiem... To jest jakiś bunt w partii? Jak pan nazwie działania Mateusza Morawickiego? Absolutnie nie jest to żaden bunt, bo ja jestem od 24 lat Członkiem Prawa i Sprawiedliwości w żaden sposób nie zamierzam zmieniać mojej przynależności partyjnej do jedynej partii tak naprawdę, do której e, e, należałem w przeszłości. Jeżeli nie, nie liczyć przymierza prawicy, to drobny taki incydent, kiedy przymierze prawicy jeszcze później połączyło się z Prawem i Sprawiedliwością w 2002 roku. Więc ja jestem bardzo stały w swoich uczuciach. E, politycznych i życiowych i politycznych. E, w związku z tym e, nie, nie mam takich planów. Natomiast to po co uważam, to stowarzyszenie? Że... No właśnie, uważam, że Potrzeba nam w Prawie i Sprawiedliwości takich formuł, które zaadresują różne grupy naszych sympatyków bądź potencjalnych sympatyków. Bo dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma poparcie, które nie gwarantuje tego, że moglibyśmy, gdyby dzisiaj odbywały się wybory, tworzyć bądź współtworzyć rząd. W związku z tym musimy zabiegać o szersze poparcie. Co najmniej takie, ale to już absolutne minimum jak w 2023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 E, e, celami e, trochę innego wyborcy. Okej, okay, ale w wywiadzie dla Wirtualnej Polski Mateusz Morawiecki mówił, że stowarzyszenie ma skupiać osoby, którym coś nie odpowiada w różnych partiach po prawej stronie sceny. Co panu nie odpowiada w Prawie i Sprawiedliwości, że zdecydował się pan zapisać do tego stowarzyszenia? akurat w tym zdaniu Mateusz Morawiecki miał na myśli tych, którzy w przyszłości mogą do naszego stowarzyszenia wstąpić, a więc te osoby, które dzisiaj nie odnajdują się w formule partyjnej, nie są członkami partii, nie widzą dla siebie oferty w takiej polityce partyjnej, natomiast w takiej strukturze stowarzyszeniowej chętnie wzięłyby udział, bo na przykład są za CPK, na przykład są za mocną pozycją Polski na arenie międzynarodowej, za formatem Trójmorza, no te różne cele mogą nas łączyć, ale ja mam takich wiele sygnałów, że wiele osób wtedy, kiedy mówię, no dobrze, to są do Prawa i Sprawiedliwości, nie, bo Prawo i Sprawiedliwość z tego czy innego względu mi nie odpowiada. No to dzisiaj ja mogę powiedzieć takiej osobie od dzisiaj, że to w takim razie przyłącz się do Stowarzyszenia Rozwój Plus i w tej formule ta osoba może się realizować. Tylko jak to ma przełożyć się na zwiększenie poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości? W taki sposób, że jeżeli ta osoba zobaczy, że swoje zaangażowanie przekłada na cele, które są wspólne dla niej i dla Prawa i Sprawiedliwości, pozna również bliżej osoby, które później mogą pełniąc określone funkcje państwowe wdrażać, przekładać te cele na działania państwowe, to Prawo i Sprawiedliwość, nawet jeśli nie jest dla niej partią idealną i nie chce zostać jej członkiem, to na Prawo i Sprawiedliwość warto głosować, więc to przecież takie stowarzyszenia tworzą, że tak powiem, politycy różnych partii, nie tylko politycy i to są bardzo często formuły no realizacji pewnych celów poszerzania, prawda, dotarcia i poszerzania narzędzi pewnego operacyjnej skuteczności działalności politycznej, więc nie ma tu w takim działaniu nic zrożnego. Ja sam jestem wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Tak dla Rozwoju, które stworzyliśmy wspólnie z Marcinem Forałą i Pauliną Matysiak i tam również są ludzie no bardzo różnych poglądów, ale których łączą pewne wspólne cele. A no właśnie, to może Paulina Matysiak należy za prosić do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Czy na jest miejsce pewno... dla, dla innych ludzi spoza Prawa i Sprawiedliwości, ale też spoza szeroko pojętej prawej strony polskiej sceny politycznej? No właśnie, Stowarzyszenie ma to do siebie, że nie ma być e, miejscem, w którym kolekcjonuje się tylko polityków Prawa i Sprawiedliwości czy posłów Prawa i Sprawiedliwości. To może być zaczyn, ale które jest otwarte również na e, polityków czy osoby, bo tych polityków mamy dużo w stowarzyszeniu, ale chodzi też o to, żeby nie tylko politycy, osoby różnych proweniencji, o różnych poglądach, jeżeli łączą je pewne wspólne cele, to żeby mogły się w takim stowarzyszeniu spotkać. Tak działa ruch, tak dla rozwoju, gdzie należy dużo osób o lewicowych poglądach, ale którym bliska jest tematyka prorozwojowa i... Yy, w, w formule również takiej otwartej na osoby e, z różnych stron e, może działać stowarzyszenie Rozwój Plus, chociaż dzisiaj ono opiera się tą bazą, rzeczywiście są politycy Prawa i Sprawiedliwości. To ustalmy w takim razie jedną rzecz. Takie stowarzyszenie nie jest zalążkiem ewentualnej nowej prawicowej partii. Nie. Nie jest. A czyli rozumiem, że może pan z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że pan, jako Szymon szynkowski nie wiem czy chce pan mówić za Mateusza Morawieckiego, ale czy wykluczacie panowie w ogóle w jakiejś bliższej bądź dalszej przyszłości założenie partii konkurencyjnej dla Prawa i Sprawiedliwości? Założenie jakiejkolwiek partii? Nie ma takiego planu. Stowarzyszenie nie po to powstało, żeby zakładać partię polityczną, czy żeby czynić jakikolwiek rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Przeciwnie, powstało po to, żeby również swoją ofertą wzmacniać Prawo i Sprawiedliwości. Nie założycie nowej partii konkurencyjnej dla Prawa i Sprawiedliwości. No mówiłem o tym, że nie ma takiego planu, że, żeby stowarzyszenie miało temu służyć. Panie pośle, w takim razie muszę o coś innego zapytać, bo pojawiły się takie domniemania, pogłoski medialne o tym, że Jarosław Kaczyński miał ogłosić grupie bliskich współpracowników o tym, że politycy PiS, którzy będą zapisywać się do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, mogą nie znaleźć miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Czy to prawda? Nie słyszałem, że żeby takie deklaracje padły. To jest chyba bardziej fakt medialny, bo po pierwsze nigdy do mnie z moich kolegów, z władz Prawa i Sprawiedliwości z takim komunikatem się nie zwrócił. Po drugie tam, gdzie docierały do mnie jakieś sygnały, jakie, jakie jest stanowisko kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie, nie słyszałem, żeby w ten sposób ta kwestia była ujęta. Być może, że tak powiem, no jest w pewien sposób konieczne wyjaśnienie dokładne, prawda, jakie są cele tego stowarzyszenia i uspokojenie emocji tych, którzy być może no sądzą właśnie, pan redaktor o to też pyta, że to jest jakiś zalążek partii politycznej. Bo wtedy no bo to tak by to wygląda to trochę, trochę, pani jest... pośle. Tak to wygląda trochę, panie pośle, ale to w takim razie muszę kończąc ten temat zapytać o jedną najistotniejszą rzecz. Myślę, że najistotniejszą rzecz z perspektywy polityka Prawa i Sprawiedliwości, którym pan jest. Czy Jarosław Kaczyński ma coś przeciwko temu stowarzyszeniu? Nie. Nie słyszałem, żeby prezes Jarosław Kaczyński miał coś przeciwko w ogóle stowarzyszeniom, które, które politycy Prawa i Sprawiedliwości od lat zakładali, zakładają i pewnie będą zakładać. To w takim razie zamykamy ten temat. Przypomnę, moim gościem jest Szymon Szynkowski-Welsęg, poseł na Sejm i Sprawiedliwości. Panie pośle, wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz w imieniu Karola Nawrockiego powołał niedawno Radę Nowych Mediów. No całkiem niedawno, bo wczoraj. Co sądzi pan o tej inicjatywie? No takich rad konsultacyjnych, które zrzeszają liczne grona osób jest przy panu prezydencie... Bardzo wiele, to dobrze, bo praca zespołowa w działalności publicznej i politycznej i społecznej jest ważna. Pan prezydent chce się opierać właśnie na szerokim gronie osób i jego ministrowie. Ja sam należę do Rady Parlamentarzystów. Przy panu prezydencie to jest takie ciało, którego wcześniej nie było. Jest taka właśnie, przyszedłem tutaj do pana redaktora, prosto z obrad, nawet jeszcze one się nie zakończyły właśnie tej Rady Parlamentarzystów, która teraz spotyka się w parlamencie, w pokojach prezydenckich, więc tych rad jest sporo. Ta konkretna, no ja nie akurat nie zajmuję się tą tematyką, wie pan, ale na pewno ma w tym obszarze służyć panu prezydentowi. Spośród 27 członków tego nowego gremium, jeden budzi szczególne zainteresowanie mediów, ale też budzi szczególne kontrowersje. Jest to Paweł Sfinarski, youtuber, który szerzył niegdyś w internecie rosyjską propagandę na temat ataku dronów na Polskę. Sugerował, że może to być celowy atak Ukrainy. Czy to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu pana zdaniem? Nie znam tego youtubera, to nazwisko dopiero poznałem w ostatnich godzinach właśnie e, z mediów. E, nie wiem, jakie były powody tego, że z takie tezy stawiał. Czy to był błąd, czy to było świadome szerzenie rzeczywiście jakiejś propagandy no musiałbym ten kontekst szerzej poznać żeby tu panu wiarygodnie do tego odnieść i się. To dodajmy do tego kontekstu, dodajmy jedną rzecz do tego kontekstu, że przed treściami publikowanymi przez Swinarskiego ostrzegał polski oddział naukowej i akademickiej sieci komputerowej znanej przecież zakładam państwu, no i oczywiście sztab generalny wojska polskiego. Mówił wprost, że to jest dezinformacja to co uprawia ten człowiek. Nie wiem też, czy to był jednorazowy incydent, czy też jakaś jego stała działalność. Więc, wie pan, te informacje były wypośrednie potrzebne, żeby móc to ocenić. Na pewno warto tą sprawę wyjaśnić, tak żeby tu nie było żadnych wątpliwości, bo jeżeli wątpliwości wokół jednej osoby, a przypomnę, że wśród tych licznych rad, bo tych rad w tej chwili jest chyba kilkanaście, myślę, że gdyby zliczyć wszystkich członków tych rad, to to jest na, na pewno kilkaset osób. E, znajduje się jedna, wokół której są wątpliwości, no to niedobrze by było, gdyby te wątpliwości gdzieś tam zaciążyły nad w ogóle funkcjonowaniem tego typu ciała, Więc warto wyjaśnić, ale nie ja jestem o, chyba odpowiednią osobą do wyjaśniania wątpliwości, bo ja po pierwsze merytorycznie w tym obszarze nie jestem specjalistą, a po drugie trochę za mało wiem na temat tego kontekstu. To ja podzielę się z panem reakcją jednej z ważniejszych osób w polskim państwie na dziś. To jest cytat. Dziwicie się, że Karol Nawrocki bierze do swojej rady mediów ludzi szerzących rosyjską dezinformację. Tak napisał na portalu X premier Donald Tusk, odnosząc się oczywiście do tej rady i do samego youtubera. No i premier dodał jeszcze, że dziwne byłoby by, gdyby w domyśle prezydent Karol Nawrocki brał takich ludzi, którzy taką propagandę zwalczają. Mocne słowa premiera. Co pan na to? Głupie słowa premiera przede wszystkim, panie redaktorze, bo prezes wcześniej ipn obecny prezydent Karol Nawrocki jest osobą, która bardzo jednoznacznie E, e, wypowiadała się zawsze o działaniach Federacji Rosyjskiej, jest osobą o zakazie wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej właśnie w związku z prowadzonymi działaniami jeszcze jako prezes Instytutu Pamięci e, e, Narodowej. To Wielokrotnie po co wypowiadał człowiek szerzący propagandę w gremium prezydenckim. Wielokrotnie się wypowiadał jasno e, e, mówiąc o tym, co myśli o Putinie jako o, o zbrodniarzu, więc jeżeli z drugiej strony pan premier Donald Tusk, który no. Mówiąc bardzo oględnie, politykę kilkanaście lat temu prowadził zupełnie inną i uważał, że z Federacją Rosyjską trzeba się dogadywać, że trzeba taką, ją, ją, że tak powiem, zaakceptować taką, jaką ona jest, i to było wielkim błędem ze strony Donalda Tuska, a dzisiaj on czyni zarzut opierając się na jakiejś jednej osobie, wokół której z kilkuset w różnych radach, wokół której są jakieś wątpliwości, tylko pokazuje, że on chce po prostu no, w taki szkodliwy sposób wykorzystać tą sytuację, która wymaga wyjaśnienia, jak podkreśliłem, na rzecz wewnętrznej walki politycznej. Podnosi jako premier, że tak powiem, sprawę, która jest sprawą, no jednak mimo wszystko, że tak powiem, drobną do, do, do jakiejś wysokiej rangi, to nie jest, to nie leży w interesie państwa polskiego w mojej opinii. No i tutaj kończymy naszą rozmowę. Szymon Szynkowski, Welsenk poseł na Sejm, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. 24 pytania. Rozmowa polityczna i temat to stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego i rada u pana prezydent te tematy również pojawią się już niebawem w podsumowaniu takim politycznym dnia teraz porozmawiajmy o pieniądzach saldo magazyn gospodarczy Gościem Sauda jest Justyna Golonko. Dzień dobry. Dzień dobry jestem. No to zaczynamy od giełdy, ale. I o dużych pieniądzach będziemy mówić, nie? tak? Ale też jak są uroczystości, to jest to. Zawsze, zawsze przyjemna rzecz. Giełda papierów wartościowych w Warszawie świętuje. 35-lecie powstania. Tam zebrali się dzisiaj chyba no, cała taka śmietanka, bym powiedział towarzyska, jeżeli chodzi o biznes, ważni i ważniejsi. Wszyscy związani z rynkiem kapitałowym w kraju, tak? Tak, oj tak. No Wielka feta, dzisiaj od samego y, początku dnia, dużo się tam działo, dużo wypowiedzi. Fajnie to też było zrobić. Bo spotkali się wszyscy prezesi giełdy papierów wartościowych dotychczasowi, ministrowi finansów, no bo jest co świętować, bo jednak ta giełda przez te lata bardzo się zmieniała. Ja tylko przypomnę, że 16 kwietnia 1991 roku, czyli kawał czasu temu, odbyła się ta pierwsza sesja z udziałem wtedy tylko siedmiu domów maklerskich. Notowano akcję pięciu spółek. Aż mi się śmiać chce, że to tak wyglądało. Wpłynęło 112 zleceń kupna i sprzedaży, a łączny obrót wyniósł 2000 dolarów amerykańskich. Amerykański. I to jest też ciekawe, bo tego nie, nie pamiętam, nie wiedziałam też. Na początku działalności sesje giełdy odbywały się tylko raz w tygodniu. Tak to wyglądało, to przecież tak niedawno jeszcze, a tyle się zmieniło. A kursy zapisywano ręcznie na tablicy. To dzisiaj padło kilka razy, jak tam wspominano, jak to wyglądało. Dzisiaj te monitory z każdej strony. Tak, tak, tak, tak. A wyobrażasz sobie e, pisać sobie na tablicy kredą, jak rozumiem? Tak to musiało wyglądać. E, prezes e, Giełdy Papierów Wartościowych Tomasz Bardziłkowski mówił dziś, że dziś warszawska giełda jest symbolem siły i właśnie takiego dużego sukcesu polskiej gospodarki. Posłuchajmy. 34 lata zajęło, aby indeks WIG z tysiąca punktów przemierzył długą drogę do 100 tysięcy punktów. Świętowaliśmy to prawie równo rok temu, a teraz wczoraj, przedwczoraj w ciągu tego roku już sześć kolejnych rekordów indeks WIK na poziomie 134 tysięcy punktów. No, pytanie, kiedy osiągniemy dwójkę z przodu, mam nadzieję, że będzie to jeszcze przed naszymi kolejnymi okrągłymi urodzinami. I tak jak powiedziałam, zaczynano od notowań pięciu spółek. Dziś jest już, już, już ich aż 400. Z tym 18 zagranicznych. No i ta liczba też rośnie. To też ważne. Ile to trzeba by tablic, żeby to wszystko ręcznie zapisać? Aho tak. Jak nasza giełda wypada na tle no, innych giełd w regionie? No i powiem Ci, że bardzo dobrze. No takie dzisiaj były dane. Dziś warszawski parkiet jest największym w Europie środkowo-wschodniej. To też warto pamiętać o tym, jaką drogę my przeszliśmy i gdzie byliśmy te 35 lat temu. Bo to, to był naprawdę racz rynek, tak można byłoby powiedzieć. A dzisiaj łączna kapitalizacja spółek przekracza bilion złotych. I tak, w 2018 roku, czyli to już będzie 8 lat temu, nasza giełda została oficjalnie zaklasy zaklasyfikowana do prestiżowego e, grona rynków rozwiniętych. Awans e, też tak stanowił taką, takie międzynarodowe potwierdzenie najwyższej jakości infrastruktury, bo ta infrastruktura tak bardzo się zmieniła w ciągu mm. tych lat. E, ale też takiej dojrzałości i całego rynku kapitałowego w Polsce. No i tak, z tego co teraz widzimy, GPW nieustannie inwestuje w rozwój własnych technologii rynkowych. No i mówi się o tym, że naprawdę ona w porównaniu z innymi giełdami, przez to, że tak właśnie szybko się rozwijała, dzisiaj naprawdę jest bardzo porównywalna, a w niektórych aspektach przerasta te giełdy zagraniczne. Co jeszcze ciekawe z takich danych, które znalazłam, liczba inwestorów indywidualnych rośnie, liczba rachunków maklerskich zwiększyła się w ostatnim czasie o ponad 500 tysięcy, osiągając łącznie 2 miliony 400 tysięcy, a to całe zjawisko wpisuje się w taką dobrą kondycję makroekonomiczną Polski, no bo jeżeli gospodarka jest stabilna tak jak nasza, to jednak wtedy ludzi ciągnie do tej giełdy i te indywidualne konta maklerskie są otwarte. Także na razie wygląda to wszystko dosyć dobrze. To też te ostatnie sytuacje, które się działy na Bliskim Wschodzie, ale też wcześniej z COVID-em, to wszystko pokazało, że ten nasz rynek w porównaniu z Europą Zachodnią, on jest bardzo stabilny. Oczywiście giełda bardzo szybko reaguje, ale w porównaniu z innymi giełdami nasi inwestorzy są tacy stonowani, można byłoby powiedzieć, i nie popadają w tak szybko w panikę. Najważniejsze na giełdzie są oczywiście cyferki. No to jakie dzisiaj mieliśmy wyniki na giełdzie? Jak zachowywały się indeksy? No powiem Ci, że jak na świętowanie, to mogłoby się lepiej to e, zachować. <śmiech> Bo jednak od samego rana e, giełda była na minusie, czyli mieliśmy spadki główne indeksy spadały po kilkudniowych zwyżkach z poprzednich sesji. Tak, ciążyły rynkowi spadki spółek sektora bankowego i energetycznego i to, to było bardzo widać, ale zdaniem analityków ten rynek pozostaje w takim trendzie wzrostowym, a dzisiejsza sesja to była taka techniczna korekta, tak to nazywają analitycy. Już mówię Ci o tych cyferkach. Mhm. WIG dzisiaj stracił 48%, 20, 45 WIG procent, a M 40 procent, czyli są straty, ale niewielkie. No to rozumiem takie umiarkowane nastroje tak. optymistyczne. E, dobrze, to powiedzmy jeszcze o rynku pracy. E, mamy najnowszy raport badania barometry polskiego rynku pracy personal service, no i to chyba ciekawe te badania, jeżeli e, chodzi o pracę za granicą. Tak, bardzo ciekawe, bo prawie trzy czwarte Polaków, dokładnie 73%, nie ma planów wyjazdu do pracy za granicą, tak? Wynika z najnowszego badania barometr polskiego rynku pracy personal service. To dobrze świadczy no o rynku pracy. Pracy. To bardzo dobrze świadczy o rynku pracy, bo generalnie nie za wiele nam mówi, ale zaraz się dowiemy o co chodzi, bo założyciel tej firmy i ekspert rynku pracy Krzysztof Inglot powiedział, że od początku prowadzenia badania, czyli od 12 lat nigdy nie było tak dużej grupy pracowników łączącej swoją karierę z zawodową z krajem, czyli że my tak niechętnie chcemy wyjeżdżać za tą granicę, no bo ja przypomnę, 3 czwarte Polaków chce jednak zostać. Posłuchajmy Krzysztofa Inglota. Zaczynaliśmy od setek tysięcy Polaków, którzy planowali wyjeżdżali realnie do Wielkiej Brytanii, potem do Niemiec. Jest to gigantyczna zmiana, która zaszła w gospodarce, społeczeństwie i w naszym dobrobycie. Jest dobrze, nie zarobię więcej albo nie zrobię tyle więcej, żeby zrekompensował mi to złąkę wyższe koszty życia, koszty wynajęcia mieszkania. Tutaj mogę na miejscu znaleźć też pracę, więc po co mam wyjeżdżać? po co mam wyjeżdżać, a jeszcze takie inne dane, które chcę przytoczyć, tak niedokładnie, bo to liczb nie mam, ale w każdym razie na pewno tak jest, bo to potwierdzają różne instytucje, że mało tego, że my tak niechętnie chcemy wyjeżdżać, to my jeszcze wracamy. Oczywiście to nie, to nie są jakieś ogromne liczby ludzi, które wracają, ale więcej nas wraca niż wyjeżdża do Holandii, do Danii i do Szwecji. To też są bardzo ciekawe dane, bo wcześniej mówiliśmy tylko o tych wyjazdach i te badania właśnie pokazują, że coraz więcej Polaków wraca z wyjazdów do pracy za granicą i co ważne, my wracamy nie dlatego, że tam jest tak źle, że sytuacja się pogorszyła, czy w Holandii, czy w Danii, czy w Szwecji. Nie. Wracamy dlatego, że sytuacja w Polsce się polepszyła i jak to podsumujemy, to ten bilans tak naprawdę, patrząc mm. na tą rozłąkę, e, też z rodziną e, jest właśnie na plus dla Polski. No to zobaczmy tak dokładnie, jak nasz rynek pracy wypada na tle e, tych rynków pracy w regionie. No i to mam znowu dobre dane i lubię je bardzo. E, polski rynek pracy należy obecnie do najaktywniejszych w Unii Europejskiej. Tak mówią eksperci. Tak dzisiaj powiedziano, na konferencji. Nasze bezrobocie jest dziś wśród trzech najniższych. No i co ważne, pracodawcy bardzo szeroko poszukują pracowników i tym się wyróżniamy na tle krajów Unii Europejskiej, że jest to poszukiwanie, że jest ta aktywność. E, tak, 20% pracowników zamierza zmienić pracę w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Motywacją są lepsze zarobki i lepsze warunki pracy. Jednocześnie z badania wynika, że 40% polskich pracowników dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy. Inaczej jest w Unii Europejskiej. Tam te, ten odsetek dobrze oceniających swoją sytuację jest znacznie mniejszy. Co jeszcze ważne, jeśli chodzi o o tą sytuację, to też to zatrudnienie u nas w Polsce ostatnio znowu, znowu troszkę wzrosło i to są dobre informacje, bo wcześniej mieliśmy z tym problem. No to jeżeli pozwolisz, bo ja dzisiaj obiecałem jeszcze, że wspomnimy o rynku rowerowym, bo wiem, że no, robi się coraz ładniej za oknem, robi się coraz cieplej. Na bank teraz ustawiają się nie wiem, czy kolejki po, po rowery, ale to powiedz mi coś więcej. Co wiemy o tej sprawie? O, powiem Ci, bo mamy na, też najnowsze raporty i drzwi do sklepów rowerowych się nie zamykają, tak powiedzieli mi eksperci. I tak mówią sprzedawcy, sytuacja na polskim rynku rowerowym w ostatnich latach, ona jest bardzo ciekawa, bo wcześniej mówiliśmy o tym, że e, drożały bardzo e, te rowery, a teraz sytuacja jest stabilna, przestały drożyć, mało Uf, tego. bo się przymierzam tutaj, moja młoda niedługo ma urodziny. Dobrze, to ja Ci powiem, <śmiech> że nawet jest taka sytuacja, że niektóre modele tanieją. O tych cenach powie nam więcej Jarosław czy ze Stowarzyszenia Kolarzy Zawodowych. Nie trzeba dzisiaj wydawać fortuny. Sensowny, nowy, fajny rower do miasta czy rekreacji kupimy już za około 2, 2,5 do 4 tysięcy złotych. To sprzęt, który spokojnie nam wystarczy na kilka sezonów. Inny rower sprawdzi się w mieście, inny na leśnych ścieżkach, a jeszcze inny na dłuższych trasach po asfalcie. Jeśli jeździmy głównie po mieście, warto wybrać rower miejski albo trekkingowy. Węższe opony sprawią, że jazda po utwardzonych drogach będzie lżejsza i wygodniejsza. Jeśli natomiast lubimy szutry i drogi polne, dobrym wyborem będzie gravel albo rower crossowy. To teraz posłuchaj, jak będziesz kupował ten rowerek, mm -hmm. bo te rowery gravelowe, nie wiem, czy wiesz, co to jest. Coś słyszałem, dużo tłumaczy, osób ja, mówi, że takie ten... Ja nie trzeba. wiedziałam, także ja już tłumaczę, bo one robią furorę. No to są e, rowery przystosowane do jazdy po szutrowych, nieutwierdzonych drogach, a także leśnych ścieżkach. I uwaga, wzrost zainteresowania właśnie tymi gravelami, chyba tak się mm -hmm. mówi, o 220% rok do roku. Czyli my tak lubimy po prostu. i i tak sobie jeździć tak... wszędzie, żeby mieć taki rowerek. Czy no też dobrze. rower, powinnam powiedzieć. No, że ja to już jestem w takim wieku, że bardziej takie elektryczne. wiesz, Mniej pedałowania, więcej jazdy. Te biją rekordy, jeśli chodzi o, o zainteresowanie. I w Polsce, i w Europie. Już prawie 60% rynku to stanowią właśnie te elektryki. A z rowerów najbardziej lubię samochody. Justyna Golonko, <grych> bardzo Ci dziękuję, <grych> dziękuję za to pięknie. spotkanie. Już niedługo spotykamy się z publicystami. Saldo, magazyn gospodarczy.